Dzień dobry wszystkim, jeśli komuś nie, nie powiedziałem dzień dobry, a komu powiedziałem też dzień dobry. Dzisiaj chciałem taki temat podjąć, dawanie z przymusu kontra dawanie ochotne. Mam nadzieję, że mi się uda przekazać coś dobrego w tym temacie. Chciałem troszeczkę powiedzieć na temat z jednej strony dziesięciny, z drugiej strony ochotnego dawania. Troszeczkę chciałbym powiedzieć, jak dziesięcina wyglądała w Starym Testamencie, ponieważ myślę, że mamy taki troszkę europejski pogląd na dziesięcinę, jednak w Starym Testamencie wyglądała ona troszeczkę inaczej. My wiemy prosto, prawda, że dziesięcina to jest wtedy, jak się bierze dochód i jedną dziesiątą się odliczy, 0,1 razy nasz dochód równa się dziesięcina. To jest i dobre, i nie zawsze dobre. Po pierwsze to właśnie, ja myślę, że chciałbym, żeby to słowo, to dzielenie się miało, miało taką moc, która sprawi, że wyzbędziecie zbędziecie się strachu w tym, czy, czy jeśli dałem 10,1% ów, to jestem w porządku, jeśli 9,7% to już jestem nie w porządku wobec Boga i mnie jakiś pierun strzeli, albo Bóg mnie w jakiś sposób ukaże. Nie, tak nie jest. Tak w ogóle wiecie, dziesięcina w Nowym Testamencie wymieniona była tylko w zasadzie chyba dwa razy. W jednym, w jednym fragmencie Jezus mówi do faryzeuszy, że należało przestrzegać właśnie miłosierdzia, ale również należało przestrzegać dziesięciny ofiaru, to, to jest dobra rzecz. I to, na co chciałem zwrócić uwagę w tym fragmencie, że to Jezus mówił do faryzeuszy, którzy, którzy jeszcze w tym czasie podlegali prawu, zakonowi, prawda, mojżeszowemu. I to było przede wszystkim do nich skierowane, Również w Hebrajczyków 7, 5 jest zmianka o dziesięcinie, ale tam je, to jest wątek poboczny tam. Tam jest, główna jest mowa o, o, o, o Melchizedeku i przyrównaniu Jezusa do Melchizedeka, któremu Abraham złożył dziesięcinę. Tak więc dziesięcina w Nowym Testamencie jest to wręcz, no można powiedzieć, wątek poboczny. I teraz na wstępie to od razu powiem. Nie jest źle, jak dajesz dziesięcinę. To jest dobrze, to jest dobrze. Ale nie jest to takim obowiązkiem jak w Starym Testamencie. Nie jest to nakazem prawa. Jakby duchem Ewangelii, duchem Nowego Przymierza jest dawanie ochotne, dawanie z serca, nie z przymusu, ale właśnie ochotne dawanie. I w Starym Testamencie było tak naprawdę trzy rodzaje dziesięcin. Pierwsza dziesięcina to była dla wspomożenia kapłanów. To jest opisane w IV Mojżeszowej 18, 21, 24. Drugi rodzaj dziesięciny była przynoszona do Jerozolimy w czasie świątyni, w czasie świąty. Czwarte, Mojżeszowa, 14, 22, 27. Trzeci rodzaj, rodzaj dziesięciny był oddawany co trzy lata i był przeznaczony dla ubogich. Tak więc można powiedzieć, że rocznie, rocznie Izraelita był zobowiązany oddać dziesięcin w sumie około 23,3% swoich dochodów. To tak mówię, w tym celu, żeby wam po prostu pokazać, że to 10% to nie jest taka magiczna cyfra, której mamy się trzymać. Ani w jedną stronę, ani w, ani w drugą. Dziesięcina to to, właśnie to jest pewna różnica, też oddawano raz w roku, nie co miesiąc tak jak my, ale my trzymajmy się tego co miesiąc, co tydzień. To jest ok, to jest w porządku. I Jeżeli ktoś chciał zachować płody lub bydło, a w zamian dać, dać pieniądze, musiał oddać w pieniądzach o jedną piątą więcej, czyli już nie 10%, na przykład, tylko 12% wartości. Tak więc my widzimy, że dziesięcina to nie zawsze oddawanie równe 10%. Również sposób liczenia dziesięciny w Izraelu był troszeczkę inaczej niż my to liczymy. Tam po prostu Izraelita brał powiedzmy te 27 swoich owiec i liczył raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... 10, ta dziesiąta dla pana, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dla pana, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, okej, koniec. Dwie owce z 27. Ten, kto miał 11 owiec, oddawał tyle samo, co, co ten, co miał 19 owiec. A ten, kto miał 9 owiec, ile oddawał? Nie oddawał żadnych. Nie był do tego zobligowany. Nie był do tego zobowiązany. Mógł dać, nie musiał. I to mi wiecie też mówi, że Bóg nie jest zainteresowany łupieniem swojego ludu, On patrzy na serce. Również patrzył w Starym Testamencie na serce, choć nam się może wydawać, że Boga głównie ta, ta dziesiąta część interesowała i, i, i koniec. Nie, Bóg zawsze patrzył na serce. Myślę, że rola dziesięciny w, w Izraelu była również taka, żeby po prostu utrzymać całe królestwo Izraela. Izrael w czasach Starego Testamentu to nie tylko lud, to również było państwo. My możemy mieć pewne wątpliwości, kiedy trzymamy się tych 10%, bo wiecie, niektórzy mówią, że dziesięcina to jest taka sprawiedliwa, sprawiedliwa kwestia, bo każdy oddaje 10%, prawda? Więc dla każdego jest tyle samo, ale wiecie, dla kogoś, kto zarabia 1000 zł, oddanie dziesiątej części jest dużo większym wyzwaniem niż dla kogoś, kto, kto zarabia 10 tysięcy, prawda? prostu logiczne, nie? Więc po co ja to wszystko mówię? Ja chcę Cię uwolnić po prostu od tego przymusu, że jak nie dasz dziesięciny, to Bóg Cię nie będzie błogosławić. Że jak nie dasz dziesiątej części, że dasz na przykład, nie wiem, 8,5%, to Bóg Cię nie będzie błogosławił. Nie, tak nie będzie. Chcecie też uwolnić od tego myślenia, czy 10% brutto, czy netto, czy z podatkiem, czy bez podatku. Ustal to między sobą a Bogiem. I to będzie w porządku. Nie jesteś pod przekleństwem, żyjemy pod błogosławieństwem Bożym. Tak więc jeśli oddajesz dziesięcinę w taki sposób, jaki oddajesz teraz i, i, i czujesz w sercu, że to jest w porządku, to jest, to jest po prostu w porządku przed Bogiem. Jeśli chodzi o dziesięcinę w Starym Testamencie, mamy również jeszcze wzmiankę o tym, jak, Melchiz, jak Abraham złożył dziesięcinę, oddając ją, Melchizedekowi, dziesięcinę z łupów wojennych. Mamy to w I Mojżeszowa 14, 20, 24. Mamy też zmiankę o jakim Kubie, który uczynił dobrowolny ślub przed Panem, że będzie mu oddawał dziesięcinę ze wszystkiego, co od niego trzyma. I ty również możesz właśnie taką formę dziesięciny, jaką ty liczysz. jak Bóg cię w tym błogosławi. Trzymaj się tego, jeśli jesteś przekonany. W taki też sposób możesz tą dziesięcinę oddawać. Więc istotą jest tutaj to, co postanowisz sobie w sercu. Wiecie, mówię to też dlatego, że niektórzy są w kościele tak trzymani strachem, żeby koniecznie oddać tą dziesięcinę, że na przykład pożyczają, zapożyczają się po to, żeby dziesięcinę oddać. Słyszałem o takich przypadkach. Lub też zaniedbują swoje rodziny, oddając dziesięcinę. Tak nie może być. Biblia mówi, że jeśli kto o swoich domowników nie ma starania, ten wyparł się piary i jest gorszy od niewierzącego. Więc jest pewna kolejność, pewna priorytet. I cały czas ja, ja mówię to dlatego, żeby uwolnić się od tego przymusu dawania. Przymus dawania to nie jest coś, co pochodzi z serca Bożego. On chce ukształtować w tobie serce ochotne do dawania. Nawet tak ochotne, żebyś dawał więcej niż 10%. Ja myślę, że w tą stronę będziemy szli. Ale istotne jest właśnie to, żeby być uwolniony od tego ja muszę. I abyś był uwolniony do, do ja chcę. Więc o to chodzi. Więc tak jak mówię, jeśli chcesz na siłę dokładnie taką dziesięcinę dawać jak w Starym Testamencie, to musiałoby być to troszeczkę inaczej wyglądać. Więc niech się Bóg błogosławi w tym, co, w tym jak oddajesz. Jeśli ktoś ci mówi, że na przykład, nie wiem, no, powinno się odnetto, nie odbrutto, po prostu nie musisz tego słuchać. Możesz to uznać, możesz uznać jego rację, nie musisz. Najistotniejsze jest... Twoje osobiste przekonanie na ten temat, twój osobisty, można powiedzieć, taki układ z Bogiem, taki, jaki miał układ na przykład Jakub, sam Jakub z samym Bogiem, prawda? Że będę oddawał ci dziesięcinę ze wszystkiego, co mi dasz. I wtedy to będzie w porządku. I jak to wygląda w, w Nowym Testamencie? Pierwszy Koryntian 9, 6, 12. Jeszcze nie, drugi, przepraszam. drugi Koryntian od 6 do 12. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. I na tym się zatrzymujmy. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, przed pieniędzmi powinno iść serce. Przed jakąkolwiek ofiarą powinno iść serce, nie z żalem albo z przymusu. To nie jest właściwy motywator aby komuś dawać, nie wiem, z żalem albo z przymusu. Bożą wolą jest właśnie, żebyś, tak jak jest tu napisane, ochotnie dawał, z przekonania, z serca, wierząc, kiedy dajesz, wierząc w to, że tak jak jest napisane, a władny jest Bóg dzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, wierząc w to, że Bóg będzie błogosławił cię w tym, co dajesz, w tej kwocie dokładnie, jaką dajesz, i że on będzie ci honorował i zwracał to, to, co zasiejesz. Wiecie, ja wierzę, że ochotne serce przynosi obfitość. Dawanie, dawanie z przymusu, dawanie, bo tak trzeba, ono może przynieść tyle, co wystarczy. Ale dawanie z ochotnego serca, z głębi przekonania, daje obfitość, więcej niż wystarczy. Przeczytajmy sobie drugą Mojżeszową 35, piąty werset. 35 rozdział i piąty werset. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją jako dar ofiarny dla Pana. Złoto, srebro i miedź. I dalej w 21 wersecie czytamy. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim i na święte szaty. Więc my widzimy, że było wielu ludzi w Izraelu, którzy byli ochotni i ochotnie przychodzili wydawać Panu, przychodzili z radością. To jest inne tłumaczenie. Ochotnego dawcy to znaczy radosnego dawcę Bóg miłuje. I 36, 5-6 jest napisane. Efekt właśnie tej zbiórki. I rzekli do Mojżesza Lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. Wtedy Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Niechaj już nikt, ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi ze swego dorobku żadnego daru ofiarnego na rzecz świątyni i lud zawsze to przynosi. Więc my widzimy, że tutaj ochotne serce przyniosło obfitość. Przyniosło więcej niż wystarczy. Także Mojżesz musiał powiedzieć dość, przestańcie już przynosić, bo nas z tym zasypiecie. Więc ja wierzę, że to jest właśnie nowotestamentowe dawanie. Dawanie w obfitości, nie z żalu, nie z przymusu, nie z jakiegoś wyrachowania, że jak ja dam, to, to wiecie, to, to, to, to, ktoś, to ktoś mnie doceni, ale właśnie z radości, z ochotnego serca, po prostu z miłości. I dawanie z miłości, dawanie z ochotnego serca przynosi obfitość. Tak więc ukształtuj w sobie radość z dawania. Bo w kościele potrzebujemy ducha hojności, ducha obfitości. Potrzebujemy nauczyć się kultury właśnie potrzebujemy takiej kultury dawania i hojności, niechciwości. I powinniśmy się tym zarażać na siebie nawzajem. Powinniśmy zarażać tym, tych, którzy przychodzą tutaj. Potrzebujemy się właśnie uczyć, by mieć zawsze otwartą dłoń. Żeby nie uczyć się tego, żeby nie trzymać sztywno, mocno zaciśniętej dłoni tego, co mamy. Ale żeby łatwo nam przychodziło to, żeby tą dłoń rozluźniać, tak? żeby kogoś obdarzyć, obdarować czymś. Niekoniecznie tylko o finansach jest tu mowa. Jeśli masz otwartą dłoń, to równie dobrze z niej może coś wypaść, jak również ktoś może do niej coś włożyć. Jeśli jesteś otwarty w dawaniu, to jakoś tak będzie się działo, że ty będziesz sam obdarowywany, obficie niż do tej pory. I dotyczy to każdego i bogatego, i ubogiego. I tego, który ma wiele, i tego, który ma niewiele. Wiecie, chciwość to nie jest tylko choroba bogatych. Czasami ubogi jest sto razy bardziej chciwy niż bogacz, niż ten, kto ma wiele. Bo chciwość to sprawa serca, a nie sprawa tego, co ma, ile mamy. I to, że ktoś jest ubogi, nie zwalnia go jakby, nie mówię z obowiązku, ale z radości dawania. Nigdy nie jest tak, że ubogi nie ma nic. Zawsze coś ma, choćby swój czas. Jeśli, jeśli już nie mówimy o pieniądzach. Więc czy ubogi, czy bogaty... Powinien się nauczyć właśnie tej hojności, chęci, szczodrobliwości dawania, ofiarowania siebie i również tego, co ma, swoich zasobów. I kiedy tego rodzaju właśnie kulturę, te, tego rodzaju odruch jakby będzie obecny w kościele, wtedy nie będzie, nie będzie zbyt wielu ubogich w kościele. Nagle ci, którzy klepali biedę przez lata, nagle zaczną wychodzić z długów. Ci, którzy, którzy cierpieli ubóstwu, którzy są w potrzebie, będą wspierani po prostu przez tych, którzy będą obficie dawać. Zaczną się dziać finansowe cuda. Wiecie, ducha chciwości nie łamie się przez gromienie, nie łamie się przez jakieś modlitwy, nie łamie się przez deklaracje. Ducha chciwości łamie się przez dawanie. I to dotyczy i każdego pojedynczego wierzącego, jak i całego Kościoła. Kiedy uczysz się dawać, to uczysz się również tego, że te ostatnie pieniądze, które masz w swoim portfelu, nigdy nie będą ostatnie. Zawsze napłyną następne. Bo kiedy dajesz, uruchamiasz również moc Bożego zaopatrzenia. I nawet jeśli dajesz stosunkowo niewielkie kwoty, nawet to jest mniej niż 10%, może tak być, to Bóg to doceni. Bóg to dostrzeże. Bóg popatrzy najpierw na twoje serce. I na to, co za tym idzie, kiedy dajesz. I on to nie będzie w taki, robił w taki sposób w taki sposób potępiający. Wiecie, dawanie z potępienia, z poczucia winy, to nie jest coś, co Bóg chce, żeby było obecne w Kościele. On chce cię od tego uwolnić. Dlatego mówię, nawet jeśli dajesz jakieś takie moniaki, a dajesz to z serca, Bóg będzie bardzo uważnie patrząc na te, na te twoje... Twoje niby nic, które dajesz. W Ewangelii Łukasza 21, 1, 4 my widzimy Jezusa w takiej ciekawej sytuacji. On nie jest w jakimś miejscu uwielbienia, nie jest w jakimś miejscu, nie wiem, składania ofiar, czytania tory. On stoi przy skarbnicy, przypatruje się, jak ludzie wrzucają, wrzucają pieniądze do skarbnicy i nagle jest podekscytowany jednym momentem kiedy podchodził u Boga wdowa, która wrzuciła niewiele, po dwa grosze. Jakieś marne, wiecie, moniaki. Można tak z, z boku powiedzieć, prawda? A Jezus był na tyle podekscytowany, że zawołał swoich uczniów, powiedział, o patrzcie, patrzcie, ta wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy. toż to przynieśli? Bo dała z serca. Tak więc Bóg będzie patrzał na, na twoje serce, kiedy dajesz. Zawsze. Nie z przymarszczonym okiem. Nie ze zmarszczonymi brwiami. Tylko z taką chęcią by cię błogosławić, kiedy dajesz. I taka ofiara zawsze Bogu będzie się dla niego miłą wonnością, Zwłaszcza, kiedy bywa, że dajesz ze swojego niedostatku. Wiecie, łatwiej jest dać pieniądze, kiedy nam zbywa. Prawda? Trudniej, kiedy nam brakuje. Ale zawsze, czy żyjesz w obfitości, czy żyjesz w niedostatkach, nie pozwól sobie na to, by nie dawać. Wiecie, to nie tylko jest błogosławieństwo dla kogoś, że ty kogoś błogosławisz, ale również, po pierwsze, to jest twoje wyznanie, że moje utrzymanie nie zależy ode mnie, od tego, co mam w portfelu, tylko od Boga. I Bóg uhonoruje tą twoją wiarę. Po drugie, to jest coś, co ci, tobie pomoże. Uwolni cię od ducha, jakiego zatrzymywania, uwolnić od ducha chciwości i pozwoli na to, żeby mogło do ciebie, jeśli nie teraz, to w przyszłości napływać zasoby. Tak, abyś ty mógł być tym błogosławiony i abyś mógł jeszcze więcej dawać. Jeszcze być hojniejszy w tym, co dajesz i odnajdywać w tym radość. Tak więc... Niech darowanie będzie dla Ciebie radosne i ucz się dawać, również dostrzegając potrzeby innych i reagować na to. Możesz dawać może nawet mniej, ale częściej. I niech, niech to wypływa zawsze z serca, nie z obowiązku. Niech Twoje dawanie będzie miało jakiś cel i niech wypływa z serca. I oczywiście to dawaniu też powinno towarzyszyć Twoje trzeźwe myślenie. Jakby twoje dawanie nie było tylko dawaniem pod emocji, ale z głębi przekonania. Wiecie, bo bywało tak, że byłem na konferencji na przykład, przychodziło dosłownie, ze trzy osoby do mnie przyszły i, i wiecie, tam było takie troszeczkę, może nie ciśnienia, ale, ale do, dosyć takie no, zachęcanie do obfitego dawania. I na tyle się ci, ci klienci pozbyli dawania, że, że prosili mnie o pożyczkę, bo nie mieli co wrócić do domu. Więc również w tym potrzeba troszeczkę rozsądku, ale tak jak mówię, ja nie będę ci mówił, ile masz dawać. To jest sprawa między tobą a Bogiem. To jest twój temat do modlitwy. Czasami potrzeba odruchu serca, oczywiście, kiedy kogoś widzisz. Ale czasami też jest tak, że dając komuś, możesz komuś zrobić krzywdę. Więc potrzeba również tej pewnej, w tym pewnej trzeźwości, prawda? Jak mówię, dawanie to jest ciągła nauka, to jest um, ciągłe umie, kształtowanie pewnej umiejętności. Ale to myślę, nie będzie temat na dalszą, dalsze nauczanie. Zakończę. 1 Koryntian 16, 1, 3. A co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, jak zarządziłem w zborach galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A gdy przyjdę, pośle z listami tych, których znacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. Więc my widzimy, że Paweł uczył, uczył zbory kultury właśnie hojności, kultury dawania. Pierwszego dnia w tygodniu, no, czyli, czyli po prostu w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia to tak naprawdę jest niedziela, prawda? Więc my... Dając tutaj również w niedzielę, zbierając, po prostu praktykujemy to, co przekazał Paweł. Jeśli ktoś szuka biblijnego, biblijnej podstawy tego, co robimy w niedzielę. Więc kultura dawania była obecna w pierwszym kościele i niech będzie obecna również w naszym. Amen? Amen.